Jest druga. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.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 Ja również bardzo ubolewam, no a e, będąc ambasadorem w Iraku również angażowałem, przecież aranżowałem reprezentowanie przez Polskę interesów amerykańskich. Ubolewam, że Stany Zjednoczone, nie pomnę wcześniejszych doświadczeń, e, swoje pozycje po prostu na Bliskim Wschodzie e, komplikują, że e, ponoszą...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 tego chyba nie uda się już przywrócić powagi Trybunałowi Konstytucyjnemu. Hmm. Okrągły stół, reset konstytucyjny, który tak, tak. Myślę... postulowała Konfederacja jeszcze przed wyborami parlamentarnymi?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 wygodny, zwłaszcza dla pisu, że pis wielokrotnie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 Biorcą cen e, ceny surowców najczęściej, tak? bo to samo dotyczy gazu. My mamy gazu, ale chyba tam jedną trzecią tylko jesteśmy w stanie wydobyć z własnych e, źródeł, e, a całą resztę musimy kupić, czy to ropa, czy gaz, czy e, produkty ropopochodne. I tak jak najpierw wyciągnęliśmy twardą lekcję z wojny w Ukrainie, która, e, która była następująca,